Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 27 odcinek podcastu koło roweru. Moim gościem jest Albin Wysocki, właściciel samochodu, który pełni rolę serwisu rowerowego i to nie byle jakiego samochodu, bo karetki. Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. Też zastanawiałeś się, dlaczego zawsze mówię, żebyś zakładał słuchawki, skoro i tak mnie słyszysz? Pewnie jeszcze w słuchawkach. Chętnie bym Ci odpowiedział, ale nie ma na to czasu, bo musisz wyjść na spacer lub rower, bo zaczynamy. Jeśli nie posłuchałeś mnie i dalej siedzisz przed komputerem, to wejdź pod adres na rower.com, 027 i zostaw mi ciepły komentarz lub recenzję w iTunes. Czuję, że zaraz uśpię tym gadaniem Ciebie, siebie i Albina, więc pora na pierwsze pytanie. Powiedz, skąd wziął się pomysł na zrobienie serwisu rowerowego akurat w karetce pogotowia? Um, cię, ciężkie pytanie. Już kiedyś raz słyszę to, to pytanie i zawsze mam... Cholera, nie jestem oryginalny. Jedną, jedną odpowiedź. Yy, z głowy. Z... <laughs> po prostu którejś nocy przyszedł mi ten pomysł do głowy. i Zastanawiałem się intensywnie nad tym, co mógłbym w życiu robić i, i po prostu... Z... Zacząłem realizować ten pomysł. No, były różne przeszkody, ale, ale udało się. Okej, okay, czyli jednak to powiedzenie, że czasem z pomysłem trzeba się przespać e, działa całkiem nieźle, tak? Tak, tak, jak najbardziej. E, no właśnie, ale przecież to jest powszechnie wiadome, że miejsce serwisu rowerowego jest w budynku. Więc co stało w ogóle za całym pomysłem tej karetki rowerowej? To był pomysł, że chciałeś sobie oszczędzić kosztów i przy okazji przyśniłeś sobie, że to będzie karetka? No dobrze, dobrze, kombinujesz. No to, to jest, było kilka płaszczyzn z, yy, mojej decyzji. Na pewno to była ekonomiczna, czyli obcięcie kosztów, No druga yy, marketingowa. No bo oczywiście nie da się ukryć, auto się rzuca w oczy i, no i też, też ludzie zapamiętują to. No, no. Tym bardziej, że na karetce pisze doktor Albin, więc... No tak, no Albin to jest moje imię, a karetka, nie da się tego podrobić, no jest jaka jest, nie? Czyli została przerobiona pod, pod warsztat rowerowy. Um, usunąłem tylko właściwie podstawę do noszy. Dodałem szafki, szafki narzędziowe, warsztat, y znaczy stół warsztatowy z imadłem. No i wszystkie niezbędne narzędzia i, i hula. No właśnie patrzyłem w internecie e, wpisując, nie wiem, serwis rowerowy, karetka i takie rzeczy mhm. i jedyne, co mi się udało znaleźć to to, że w Opolu są karetki na rowerach. Także chyba jesteś jedyną osobą w Polsce, która posiada taki nietypowy serwis rowerowy. No jeszcze tak, jeszcze tak. No, z, robiłem jakiś tam rekonesans wcześniej w, y, czy, czy mam konkurencję, ale mm, jest chyba we Wrocławiu ktoś, kto jeździ busem, natomiast tak oryginalnej nazwy sobie nie znalazł jeszcze. Okej, okay, okej, okay, dobra. A wchodziły wcześniej w grę właśnie jakieś inne samochody, czy to właśnie przyśniła ci się karetka na bazie tego, że patrzyłeś o jakichś busach, czy jakichś innych takich nietypowych rzeczach? To znaczy na początku myślałem, żeby zrobić to właśnie w busie, jakimś dobrym aucie, w dobrym silniku, który zaraz mi nie padnie. No i mam, mam znajomego mechanika, który mi podpowiedział, jak, jaka to może być marka. Między innymi też powiedziałem mu, co będę potrzebował zrobić w tym aucie, czyli ocieplić pakę, zamontować ogrzewanie i kilka takich technicznych rzeczy. Szukaliśmy czegoś na, na, na różnych portalach, i po prostu znalaz, znaleźliśmy karetkę, która jest wyposażona i w kran, i w liczne schowki. Idealny pod, po prostu serwis, więc no, pomysł siadł idealnie. No. Dobrze. A jak prawnie wygląda użytkowanie takiego typu samochodu na terenie Polski? Bo wiem, że jak masz zwykłą osobówkę, na przykład, to nie możesz jej okleić tak, żeby przypominała z wyglądu na przykład radiowóz, tak? Nie można posiadać kogutów. Więc co musiałeś zdemontować ze swojej karetki, żeby się nie narazić? Niebieskie koguty, to na pewno musiałem zdemontować. A, yy, tak samo pomarańczowe koguty, które mam, mogę używać w... Yy, dozwolonych sytuacjach, czyli jak wykonuję jakieś prace na drodze yy, lub jadę z jakimś, kon, jestem konwojem jakimś, yy, co też się zdarza, że jakby prowadzę asekurację techniczną jakichś tam większych wycieczek rowerowych. Także w takich sytuacjach jest to uzasadnione z tego, co czytałem, natomiast yy, na pewno yy, no, ale tu powstaje wiele interpretacji yy, tych ludzi, którzy przeprowadzają przeglądy techniczne że nie może być odblasków, na przykład jakie ja mam, no, musiałbym tutaj zmieniać lakier, bo usunięcie odblasku równało się z usuwaniem lakieru, bo to jest tak wtopiona powłoka plastikowa, że totalnie się to niszczyło, więc musiałem to zostawić i w końcu udało mi się znaleźć kogoś, kto moją, moją interpretację przyjął. Tak samo mam yy, zarejestrowane dwa miejsca na pace i też nie każdy chciał to podbić, nie? ale ale no, jakiś tam człowiek z, przychylny z Mazur, czyli z okolic, z z których pochodzę, udał, jakoś przekonał się do mojej wersji, no. Okej, okay, czyli teoretycznie rzecz biorąc jesteś w stanie przewieźć na pace dwie osoby, tak? <grym> tak, tak. Czyli masz cztery osoby w samochód, tak? Nie, zgadza się. No, ładnie, z ładnie, okej. Okay. No. To już wiem, jak będę chciał jechać na wycieczkę, to już wiem od kogo pożyczę samochód. <grym> <grym> Zanim przejdziemy do następnego pytania, przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu wraz ze zdjęciami karetki rowerowej Albina, w której nagrywamy dzisiejszy podcast, serio nagrywamy w, dzisiaj w kabinie karetki, znajdziesz pod adresem na rower.com kośnik 027 jak 27 odcinek podcastu. A ile czasu zajęło Ci właśnie przystosowanie tej karetki na potrzeby serwisu i przede wszystkim gdzie ją kupiłeś i ile jej szukałeś? Sorry, to są trzy pytania, miało być jedne. No, spoko, jedno. Spoko, No przede wszystkim kupiłem ją w Dąbrowie Górniczej od PCK i ta karetka służyła już jako transport medyczny. Przygotowywałem ją około dwóch tygodni, czyli nie jakoś dużo, długo, ale z pomocą taty i, i znajomego mechanika Poza tym to jest dobry, dobry silnik, który ponoć potrafi milion kilometrów zrobić i tam nie było naprawdę wiele do zrobienia. Nie? Także jakieś takie rutynowe rzeczy. Okej. Okay. A samochodu ile szukałeś? O, powiedzmy też dwa tygodnie. Także... A czyli całkiem nieźle, tak? Ja źle się uporałem z tym, powiem szczerze, ale to jest tak, że więcej miałem szczęścia niż rozumu można powiedzieć w tym przypadku, bo. No bo naprawdę trafić taki, taki egzemplarz to jest, to jest coś nietypowego. Jeszcze w tej cenie, w której trafiłem, ale nie będę zdradzał dla konkurencji potencjalnej. Okej. Okay. A jakie są plusy posiadania serwisu wewnątrz takiej karetki? Plusy serwisu mobilnego. Takie przede wszystkim, że mogę organizować, współorganizować różne wydarzenia, które się odbywają w całej Polsce ekologiczne, rowerowe yy, otwiera mi to nowe możliwości wyjścia do, do ludzi, pokazania yy, że, ten, że ten rower istnieje w codzienności i ja jestem tego żywym przykładem bo, bo jestem mobilny Lud ludziom się często to nie, nie mieści w głowie, ale że serwis mo rowerowy może podjechać do nich, tak? Tak, tak. albo zabrać yy, kilka rowerów po prostu masowo i je naprawić a odwieść, także no takie rzeczy się zdarzają no. tym razem. Okej. Okay. A jakie są e, minusy w takim razie? No, na, na pewno przestrzeń. <laughs> Moj, mój rekord to jest 15 rowerów na pace. Tyle udało mi się zmieścić. E, jeśli, e, jeśli już przekraczałem ten, ten poziom, to musiałem umawiać się z klientem na inny termin, ale przychodzili. Nie było tak, że odchodzili, także Generalnie mam pozytywny odbiór. A nie brak Klient. kibelka? Akurat mieszkam niedaleko, więc tutaj ten, to, nie jest, to nie jest minus, naprawdę. Dobra, więc z takich minusów właśnie mówisz, że yy, mało miejsca i z plusu wymieniłeś właśnie, że, że głównie ta mobilność. A jednak twój samochód gdzieś przecież stoi przez większość czasu, tak? Więc... Yy, po pierwsze, gdzie można cię znaleźć, bo mówi, że dojeżdżasz, ale przecież przez większość czasu ten samochód stoi, bo w, w czasie jazdy nie naprawiasz rowerów. Zgadza się. No i bardzo dobrze, że stoi, bo nie lubię jeździć samochodem i, i emitować spalin. No, to, to był mój chwyt marketingowy i, i tak jakiś już rozmawialiśmy, wyjście ekonomiczne z, y, jakieś tam, natomiast y, jestem na Radziwiłowskiej y, 19 tym w tym momencie, ale to jest, to jest w centrum, w centrum Krakowa, także blisko w większości ludzi, bo raczej wielu się zdarza być w centrum. No wiele serwisów i sklepów rowerowych jest gdzieś na obrzeżach pochowana, więc w sumie całkiem, całkiem dobra zagrywka. Skoro masz ograniczoną przestrzeń, to gdzie trzymasz wszystkie części zapasowe, e, rowery, które są przeznaczone do serwisu, no i wiem, że prowadzisz jeszcze sklep pod adresem dralbin.pl, więc gdzieś musisz trzymać też towar, tak? Hmm? Mamy magazyn. Ale nie u ciebie w pokoju, tak? Nie, nie, nie. Oczywiście to musi być zorganizowana przestrzeń, tak żeby, wiesz, odciążać się też psychicznie. Muszę, muszę też przestać myśleć o tych rowerach, bo z tym często jest kłopot i, i na bazie tego powstają jakieś tam małe konflikty z dziewczyną, ale to... No jakbym otworzył swoją szufladę z bielizną i znalazł tam jakiś suport, to no, <laughs> wiadomo. Aż tak, aż tak skrajnie to nie jest, ale no może nie będziemy tutaj y, robić psychoanalizy mojego związku. To... <laughs> to ja na swój temat też się nie będę wypowiadał, ale czasem przeginał faktycznie. Ehm, dobrze, to, to powiedz mi w takim razie, czy taka karetka na dłuższą metę faktycznie się nadaje, czy to jest tylko jakiś krok przejściowy, żeby sobie otworzyć potem sklep? No jestem właśnie na etapie otwierania lokalu, więc nie no, mam nadzieję, że będzie dalej używana karetka, tym razem będzie bardziej mobilnie, będę wyjeżdżał do dzieci na różne zajęcia rowerowe, które teraz też organizujemy, organizuję, no i będę miał przy, przy okazji warsztat prawda, i pracownika wynajętego, także już trochę poważniej to będzie wyglądało, że tak powiem. A gdzie będziesz miał sklep teraz? Gdzieś niedaleko, czy, czy zupełnie inna lokalizacja Krakowa? W Radziwioska 19, czyli tutaj, gdzie stoimy. Aha, okej. Okay, okay. I tutaj też będziesz miał taki pełnowartościowy serwis i tak, sklep oprócz jest, tego? Tak, sklep, sklep ekspozycyjny z serwisem. Ta, okay. bra ta brama co tutaj widać, zielona Aha, no faktycznie Na razie <laughs> eee, Powiedziałeś, że będziesz jeździł do dzieci Więc, więc przejdźmy do tego pytania Bo jesteś bardzo zaangażowany w kulturę rowerową w Krakowie W tamtym roku organizowałeś festiwal I wiem, że w tym roku będziesz cały rok jeździł po szkołach I rozmawiał z dziećmi o rowerach Powiedz trochę więcej na ten temat to jest program STARS, który jest współfinansowany z Urzędu Miasta. Wcześniej był ze środków unijnych i organizowany przez KMR, czyli Kraków Miastem Rowerów. Dostałem takie zlecenie. W zeszłym roku robiłem takie zajęcia za darmo, powiedzmy za symboliczny marketing, który mogłem rozdać dla dzieci w postaci naklejek. Natomiast w tym roku udało mi się już nawiązać kontakty z, z, z KMR-em i, I po prostu zdecydowali się na mnie, bo widzą, że jestem zaangażowany, zrobiłem prezentację, widzą, że to kocham, bo po prostu żyję tym jakoś i y, zauważyli w tym potencjał. Więc... A, a co opowiadasz tym dzieciom? No, przede wszystkim y, rozmawiam z nimi, nie jest tak, że tylko im opowiadam, odpowiadam na ich pytania próbuję rozbudzić ich ciekawość. Mówię o budowie roweru, między innymi tak Bo właśnie widziałem, rzeczy. Widziałem fotki, gdzie miałeś wyłożone pięknie wszystkie klucze do serwisowania roweru, gdzieś na Facebooka wrzucałeś. Mhm. Więc um, głównie poruszasz temat raczej takiego serwisowania, dbania o rower, czy jednak zachęcasz te dzieci też do jazdy i mówisz im coś o przepisach i takich rzeczach? O przepisach nie mówię, bo i tak, i tak nie jeżdżą na razie po ulicach rowerem. Tego się dowi dowiedzą w stosownym czasie, momencie, ale y, klucze to jest też taki tylko niuans, bo nie mogę im za, za długo opowiadać o mechanice, bo, bo się ponu ponudzą wszystkie. Natomiast y, no, pytam się przede wszystkim, jak często jeżdżą rowerem, zachęcam do jazdy rowerem, pytam się o, po o powody jazdy rowerem y, w ich przypadku i Czyli no chodzi o taką promocję Tak, promocja, promocja. Mam, yy, mam, mam prezentację przygotowaną, kilka takich smaczków właśnie. Różne, pokazuję różne rowery, rowery cargo, dolbajki, bajki, -y, fat bike -y, różne typy. Pytam się, jakie oni typy znają. To jest naprawdę fajne, fajne, są to zajęcia. Żałuję, że ja takich nie miałem w ich wieku, bo to byłoby czymś ciekawym naprawdę to dodam dwie rzeczy. Pierwszą w 31. odcinku podcastu, który ukaże się za jakiś czas, będzie podcast e, o rowerach towarowych, to jest jedno. Dwa, e, pamiętam jak miałem 10 lat i pojechałem, kupiłem swoją pierwszą skrzynkę z narzędziami, właśnie głównie jakieś imbusy, żeby podubać coś przy rowerze, jakieś płaskie klucze. To była fenomenalna sprawa, bo wreszcie czułeś się takim prawdziwym mężczyzną, który mm. po prostu, wiesz, ma swój młotek, gwoździe i może tam prać w co chce. Więc, więc bardzo fajna inicjatywa. Natomiast e, powiedziałeś przy okazji, na, na, przy tym pytaniu, że bardzo lubisz rowery. I właśnie uświadomiłem sobie, że nie zadałem ci tego pytania, które powinienem zadać w zasadzie jako pierwsze. Dlaczego właściwie tak bardzo lubisz rowery? Hmm, dlaczego? No, jest to pewna rzecz, która ci jakby hmm, daje tobie wolność. No, jako dziecko y, przemieszczałeś się na, na nogach, powiedzmy, na początku, tak? No, na początku na, na rękach i, i nogach, później ten dystans zwiększałeś i te, to pe, ta pierwsza rzecz, którą, która ci umożliwiła zwiększenie tego dystansu, to był rower. I to Dzięki ja się temu. nakłamałem w domu, że siedzę u kolegi i gramy na komputerze, a tak, no, tak naprawdę zasuwaliśmy na rowerach <laughs> daleko. No właśnie, i ja o to chodziło. No. I u mnie to zostało po prostu. Ja też jako dzieciak zacząłem się bawić w mechanika i psułem rowery. Oczywiście ojciec tam mnie krzyczał, bo próbowałem to naprawiać, ale nie udało się. Nie, nie udawało się, natomiast się nauczyłem w końcu naprawiać te rowery i i, i, I tak zostało po prostu. <śmiech> Przyjechałem tutaj z, z Mazur i, i w sumie przeszkadza mi to, jakie jest powietrze w tym, w tym Krakowie. Też, yy, też trochę z tego względu chciałbym promować rower jako środek transportu, bo, bo jednak yy, sprzyja poprawie yy, jakości powietrza. Ale też jest to no, prozdrowotne rozwiązanie. Wiadomo, chyba naj, najbardziej yy, dla nas wszystkich jest to, jest to jakby po, potrzebne rozwiązanie. Nie, nie mamy WF-u, tak jak dzieci mają cztery razy w tygodniu, więc musimy dbać o ten zrównoważony rozwój fizyczny siebie, dbanie o siebie, więc takie połączenie środku transportu z, z jazdą na rowerze właśnie jest to moim zdaniem idealne. Można się przed połączenie. pracą poruszać i potem jeszcze po pracy i to zawsze trochę daje, tym bardziej, że coraz więcej osób faktycznie siedzi przez bite 8 godzin przed komputerem, co nie jest zbyt zdrowe. Sam się na tym łapię, bo piszę bloga i montuję filmy i pomimo tego, że faktycznie jest on o rowerach, to większość czasu spędzam przed komputerem i jakby nie rower i bieganie, to po prostu umarłbym na kręgosłup, dosłownie. No, rozumiem, rozumiem. A ile czasu dla Ciebie zostaje na jeżdżenie na rowerze, bo prowadzisz własny biznes, teraz jeszcze e, otwierasz sklep stacjonarny, więc jesteś osobą dość zajętą z tego, co dobrze nie, wiem. tak, tak. Nie, Powiedz nie, ni mi, niestety. ile czasu, ile, ile godzin dziennie pracujesz i w, ile dni w tygodniu? No właśnie, to jest, to jest też y, ciekawe pytanie, bo wczoraj mieliśmy niedzielę, a... Niestety to był mój dzień pracujący. No, udało mi się pół godziny wygospodarować na herbatę spokojną z, yy, z dziewczyną, natomiast yy, no przekraczam ten zdrowy, zdrowy limit godzin w, w ciągu dnia. Myślę, że to jest około dziesięciu, Tak szczerze mówiąc, nie. W tym ostatnio? Tak średnio, powiedzmy. W tym ostatnio, łącznie z weekendami, tak? Tak. A to wesoło, wesoło. A jak masz czas, to jeździsz na rowerze? Jak? Nie wiem, czy to było w ogóle jakoś sensownie ułożone zdanie, ale chyba mi się nie wydaje. Zrozumiałem, zrozumiałem pytanie. Jak jeżdżę? No jeżdżę rekreacyjnie, czyli nie, nie uprawiam jakichś tam dalekich wypraw. Jeżdżę rowerem trekkingowym, mam, mam rower szosowy, miejski. Także w zależności od, od, od, od potrzeb wybieram dany rower, nie? To jak zamienimy ten e, trekkingowy na MTB slash trekkingowy w sensie MTB z bagażnikiem, to mam dokładnie taki sam set rowerów jak ty. Mm, okay. A tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że Albin całkiem dobrze serwisuje rowery, naprawdę. Moje, moją e, zieloną kozę przeserwisował tak, że wreszcie jeździ. Mm. I jak dobrze pójdzie, to niedługo pojawi się też film z wymiany suportu. Pokażemy wam, jak to zrobić samemu, a jak nie, to możecie przyjść do Albina. Poza tym bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Był bardzo krótki, bo nie chcę Albinowi zajmować dużo czasu. Poza tym byłem na Babiej Górze i jak słyszycie mój głos dzisiaj jest bardzo radiowy, tylko że boli za każdym razem jak mówię. Natomiast jeżeli lubisz słuchać tego, tego podcastu, to napisz mi proszę coś miłego albo zostaw ocenę w iTunes. Link do iTunes, notatki do dzisiejszego odcinka oraz zdjęcia karetki Albina znajdziesz pod adresem narower.com kośnik 027. I pamiętaj, że słyszymy się już za tydzień, a następnym razem dowiesz się sporo na temat zdrowego, smacznego i w miarę niedrogiego jedzenia. Więc pora wyłączyć mikrofony. To był 27 odcinek podcastu Koło Roweru, a w nim gościł Albin Wysocki ze sklepu rowerowego i serwisu Dziękuję oraz Maciek Sobol z bloga narowe.com.